Jest dziewiąta, tu program pierwszy polskiego radia. Zapraszamy na aktualności jedynki. Izabela Kuczyńska i Piotr Balasz. Kolizja i pożar na autostradzie A4 przy węźle Gościsław. Trasa w stronę Wrocławia zablokowana. Pomoc na dłoni dla Wiktora Orbana z Białego Domu na finiszu kampanii wyborczej w Budapeszcie. Spotka się z nim amerykański wiceprezydent. Astronautów aż zamurowało w trakcie łączenia z Ziemią. Opowiedzieli o pierwszych wrażeniach i widokach z lotu na Księżyc. A zaczynamy od ostrzeżenia dla kierowców jadących A4 na Dolnym Śląsku. Na wysokości węzła Gościsław w stronę Wrocławia trasa jest zablokowana po zderzeniu dwóch pojazdów. Jedno z aut stanęło w ogniu. Służby na razie nie informują, czy w wypadku ktoś został poszkodowany. Wiadomo natomiast, że utrudnienia na A4 w kierunku Wrocławia potrwają co najmniej do godziny 10. Policja od rana apeluje o ostrożną jazdę, bo na trasach już widać większy przedświąteczny ruch. Na północy w województwie zachodniopomorskim jest nasza reporterka Aneta ta Dzień dobry Aneto. Dzień dobry. Jesteś w Świnoujściu, a stamtąd tak niedaleko do granicy. Czy widać u Ciebie wzmożoną turystykę paliwową? Tak, cały czas ktoś tu tankuje, choć kolejek o tej porze nie ma. Wszystkie auta na najbliższej granicy położonej stacji benzynowej mają, jak łatwo się domyślić, niemieckie numery rejestracyjne. Władze Świnouści obawiają się, że przez święta może zabraknąć tu paliwa. To już raz miało miejsce. Samorządowcy sprawdzają więc codziennie, jak wyglądają zapasy w zbiornikach. Na stacjach benzynowych, a jak mówi mi pan Bartek, mieszkający w Niemczech, Polak, którego spotkałem tu na stacji benzynowej, niemieckie służby zaczęły sprawdzać ile kto przewozi przez granicę paliwa. Tutaj u nas w Niemczech mamy powiedziane odgórnie są w polskiej stronie narzucone kontrole. Możemy zatankować do pełna bak i jeden 20 litrowy karnister, ale to i tak się opłaca, bo mieszkam w Niemczech już 7 lat i tam jest paliwo dzisiaj po 2,36 był diesel. Na pełnym tankowaniu oszczędzam 20-25 euro. Obok mnie rozpoczął się właśnie rozładunek paliwa z cysterny. Trzeba pamiętać o tym, że dowiedzienie tu benzyny nie jest takie proste. Cysterny muszą przeprawiać się promem, do tunelu ze względów bezpieczeństwa wjechać nie mogą. Po drugie, przed nami świąteczny weekend. Kolejna dostawa pewnie dopiero we wtorek, a na wybrzeżu spodziewanych jest wielu turystów, którzy święta spędzają nad morzem i będą tankować przed wyjazdem. Za Świnę ujścia Aneta Łuczkowska. Bardzo dziękujemy. Niższe ceny benzyny i diesla cieszą kierowców, a niezadowoleni są rolnicy. Zwracają uwagę, że obniżki VAT-u na paliwa ich nie dotyczą, ponieważ i tak rozliczają się w kwotach netto, a to znosi ulgę. Oczekują ruchu ze strony rządu. I taki ruch będzie, zapowiedział w minister energii Miłosz Motyka. To możliwość zwiększenia dopłaty paliwowej dla rolników. Szczegóły mamy poznać w przyszłym tygodniu po spotkaniu z ministrem rolnictwa. Będziemy o tym rozmawiali z ministrem rolnictwa, tak się mówiliśmy na przyszły tydzień i będziemy sprawdzali możliwości, jeżeli chodzi o zwiększenie tego poziomu sytuacja budżetowa i ewentualna konieczność, jak się to kształtuje. Trudno mi powiedzieć, no to są pytania już nie bezpośrednio do ministra energii, tylko to jest na polityka podatkowa i danego sektora. To na pewno nie wpłynie na zaburzenie podaży. Rolnicy domagają się zwiększenia dopłaty paliwowej o złotówkę. Potwierdzają to już obie strony Waszyngton i Budapeszt. Zaledwie cztery dni przed kluczowymi dla losów Węgier wyborami wizytę złoży tam, tuż po świętach, amerykański wiceprezydent Jay Devance. Ma się spotkać z premierem Viktorem Orbanem, który walczy o utrzymanie władzy i nie pierwszy raz dostaje pomocą dłoń od obecnej administracji Białego Domu.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 Najpierw przelot wokół Ziemi, a teraz kurs w stronę Księżyca. Załoga misji Artemis II połączyła się z bazą w NASA i przekazała pierwsze wrażenia z kosmicznego lotu. Astronauci byli zachwyceni widokami, a Amerykanin Reid Weissman podkreślał, że szczególnie spektakularny był zachód Słońca.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 Cisza, puste tabernakulum, ołtarze pozbawione obrusów, a w centrum uwagi krzyż. Dziś w kościele katolickim Wielki Piątek to dzień upamiętniający mękę i śmierć Jezusa. W Rzymie późnym wieczorem papież Leon XIV poprowadzi drogę krzyżową. Będzie to pierwsza wielkopiątkowa liturgia jego pontyfikatu. W czasie Drogi Krzyżowej rozważania przy każdej z 14 stacji będą nawiązywały do bieżących wydarzeń, zwłaszcza do sytuacji chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Co roku koloseum rozświetlane jest tysiącem świec, które przynoszą wierni, mówi ksiądz Tomasz Jarosz z rzymskiej parafii Świętego Stanisława. A jest to też takie miejsce, które jest takim przypomnieniem o śmierci męczeńskiej wielu naszych chrześcijan. Z ich też krwi na ich świadectwie. Chrześcijaństwo się rozrosło. Papież Leon XIV postanowił, że będzie przewodniczył modlitwie niosąc krzyż przez wszystkie czternaście stacji. Jego poprzednicy robili to na kilku stacjach, następnie oddając krzyż wiernym. Rzym Paweł Pawlica, Polskie Radio.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 Pogoda. Wielki piątek z rozpogodzeniami i przejaśnieniami niemal wszędzie. Miejscami na północy i na zachodzie będzie się chmurzyć i tu pojawi się przelotny deszcz. Od 7 stopni w Koszalinie, 11 we Wrocławiu i Suwałkach, do 14 w Warszawie, Lublinie i Rzeszowie. A na barometrach w Warszawie teraz 999 paskali. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Klimat W Warszawie, Gdańsku, Częstochowie, Augustowie i Grudziądzu utrzymuje się zła jakość powietrza. Dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze i chore powinny unikać teraz przebywania na zewnątrz. 85% energii w sieci krajowej pochodzi ze źródeł kopalnych. Nie ma zapowiedzi zielonych godzin. Dodajmy, że w lasach Mazowsza i części Podlasia panuje duże zagrożenie pożarowe.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 11 minut po godzinie 9. To jest program pierwszy Polskiego Radia. Sława Bieńczycka. Jesteśmy razem do godziny i Rozpoczynamy takie wyjątkowe spotkanie, bo już w tej chwili w studiu my też możemy odczuć taką atmosferę zbliżającą się Świąt Wielkiej Nocnej. To dzięki Państwu, bo Państwo o nas nie zapominają, przysyłają nam wiele różnych rzeczy. Ja w tej chwili w dłoni trzymam... Gniazdo, gniazdo zrobione z wikliny, do tego wszystkiego małe jajeczka, które emitują chyba przepiórcze, kurczaczek, jak żeby inaczej, piórka. No wygląda to pięknie, a w ogóle sporo dostaliśmy od Państwa w, w, w różny sposób wykonane jaja. No właśnie, ale dzisiaj nie o jajach, dzisiaj trochę inaczej. Pory roku. Bo dziś dla wiernych kilku kościołów, m.in. wiernych Kościoła katolickiego czy ewangelickiego, dzisiaj wielki piątek. Dlatego dzisiaj sporo takich tematów związanych i z refleksją, i z tradycją wielkanocną, ale też chcemy zastanowić się nad jednym prostym pytaniem: czy te święta muszą być perfekcyjne z punktu widzenia na przykład m, przygotowań świątecznych i tego, co będzie na, na świątecznym stole. O tym wszystkim porozmawiamy z ekspertem, bo chyba najważniejsza jest bliskość. Jak zrobić, żeby ta gonitwa przedświąteczna, a czasem nawet i świąteczna, nie przyćmiła na przykład tego, co, co najważniejsze. Zatrzymamy się również przy niezwykłej tradycji polskich Kalwarii. Dzisiaj, jak wiemy, wierni odwiedzają też te miejsca. Odwiedzimy między innymi Kalwarię Zebrzydowską, najstarszą opowiemy o e, tych wyjątkowych, o ich znaczeniu, o historii, bo naprawdę jest ich sporo w naszym kraju. Nie zabraknie także spojrzenia na Wielki Tydzień w różnych zakątkach świata o egzotycznych obrzędach, e, które pokazują jak bardzo uniwersalne jest to. Doświadczenie Wielkiego Tygodnia. No i też po, porozmawiamy z autorami książki o tradycjach wielkanocnych. Tam sporo symboliki, sporo ciekawostek. To wszystko dziś przygotowaliśmy dla Państwa do, do godziny 12. A zatem proszę z nami być, ale jak zwykle można się do nas odzywać. Facebookom ukośnik jedynka i 71 151. Jeśli przyjdą życzenia od Państwa, no pewnie wszystkich mi się nie uda przeczytać, ale niektóre na antenie na pewno. czas na zmiany, dzieci poszły z domu, o mojej tęsknocie nie mówię nikomu. Trzeba się będzie nauczyć nowego bywania samemu wśród okoliczności. Cóż, czasami wpadnie jeden z drugim w gości, to cieszy i mówi Wiele o miłości Przyszedł czas na zmiany Dzieci poszły z domu o moich troskach nie mówię nikomu. Damy radę, tato. Wszystko idzie dobrze. Jesteśmy w rozpędzie. Rozpęd jest aż miło. Wieżej rozumiem, chociaż trudno mi, to jest prawo życia, jest tak jak ma być. Przyszedł czas na zmiany, dzieci poszły z domu, o moich troskach nie mówię nikomu. Przyszedł czas na zmiany, dzieci poszły z domu, wszystko się zmieniło. Polskie Radio. Zanim porozmawiamy o perfekcyjnych świętach wielkanocnych i czy to jest naprawdę niezbędne, to drodzy Państwo zaglądamy jeszcze na wody mm, Morza Bałtyckiego. Jest z nami pan Konrad Wrzecionowski, lider błękitnego Patrolu WWF i pracownik Wolińskiego Parku Narodowego. Dzień dobry panie Konradzie. Dzień dobry, dzień dobry. Słyszymy się już po raz kolejny w ciągu tych ostatnich dwóch tygodni, gdy opowiadaliśmy naszym słuchaczom z taką ogromną nadzieją, i najpierw taką ciekawostką, że humbak utknął na, w, w, na terenie Niemiec, na, na terenie tamtych wód, niedaleko naszych. No i opowiadaliśmy o tym, jak człowiek, jak ludzie próbują mu pomóc przez te ostatnie kilka dni. Jak wygląda w tej chwili sytuacja, bo, bo chyba niestety nie mamy dobrych wieści. E, tak, wieści nie są dobre. No, humbak, e, tak jak można w mediach e, tutaj śledzić, e, przemieścił się nieznacznie, ale dalej wybiera płytkie wody i w sumie już e, tutaj niemieccy koledzy e, powoli rozkładają ręce i podchodzą do tego, że no, tutaj niestety naturalna kolej rzeczy musi chyba nastąpić i po prostu w chwili obecnej zapewniają mu e, spokój. Wyznaczono m, strefę wokół niego 500 metrów, e, łącznie z wyłączeniem e, strefy powietrznej dla dronów. No i tutaj, no, też żeby zminimalizować ten stres w chwili obecnej u niego, to, to po prostu już jest zapewnienie mu spokoju i Oczekiwanie. Albo, albo się poziom wód troszeczkę podniesie i on jeszcze gdzieś spróbuje odpłynąć, a ma albo czekanie na, na ten, że tak powiem, najgorszy scenariusz. To cofnijmy się do naszej rozmowy z ubiegłego tygodnia. Rozmawialiśmy o tym, że e, ludzie tam w, w, w różne rzeczywiście sposób usiłowali pomóc. Ale między innymi e, tam przybyły koparki, które miały specjalnie pogłębić piasek po to, żeby ten poziom pod nim wody był większy, żeby on rzeczywiście mógł wypłynąć. Czy on od tamtej pory nie ruszył się w ogóle z tamtego miejsca? E, wtedy tak, szkołoparki przypłynęły na takich barkach, one po, wy, wykopały jakby taką rynnę przed nim, o, o, o. Mhm. z której on właśnie skorzystał i, i przepłynął. I ruszył się. Dalej. Ruszył się, ale no, tutaj e, przemieścił się w stronę właśnie wyspy Poel i e, tam w jedną z e, zatoczek e, znowu wpłynął, ta zatoczka jest dosyć płytka i e, z tego co czytałem e, jest dosyć mulista. Więc ta woda też nie jest taka klarowna. No, on no, wybiera takie miejsca. Tam próbowa próbowała jakaś grupa z Greenpeace'u powstrzymać go od wpłynięcia, zniechęcić go do wpłynięcia do tej zatoczki, no ale to też się nie udało. I te wszystkie Czyli on tak jakby cały czas wybiera dla siebie te miejsca, ten teren, który, który tak naprawdę go nie uratuje. Tak, tak, tak. No tutaj kwestia... No, Czy naukowcy mają pomysł, dlaczego on tak robi? Wiedzą, co się może dziać? Nie mamy e, tak naprawdę klarownej sytuacji i nikt tutaj chyba nie jest na tyle, e, że tak powiem, e, nie ma takiego doświadczenia i wiedzy, żeby to e, jednoznacznie określić. No, może po prostu też... E, nie chce się utopić, tylko do, jeśli nawet do nie tego żywota, to jednak oddychając i odejść tutaj na tych płytkich wodach. Czasem tak jest, że te zwierzęta, niekoniecznie ssaki morskie, a, ale nawet i te, te lądowe zwierzęta gdzieś się oddalają od całego stada, od grupy i, i odchodzą w spokoju. Czy człowiek dostarcza mu jedzenie? Nie, nie, tutaj tutaj, w tym przypadku no nie, ma, nie ma takiej możliwości, aczkolwiek one mają dosyć spore zapasy, że tak powiem, tej energii w swoim ciele, więc tych substancji odżywczych i one dosyć długo wytrzymują bez jedzenia, dlatego teraz w ostatnich, nawet już tygodniach powiedzmy, on też raczej specjalnie dużo nie żerował, a cały czas żyje, żyje, funkcjonuje, więc... To kwestia po prostu też czasu. Im większy krzyż stres, tym większe zużycie tych zapasów i to też się przekłada właśnie na ten coraz gorszy stan jego zdrowia. Jak widzę, minister środowiska Maclemburgi i przed niego powiedział o tym, że człowiek zrobił wszystko, co mógł zrobić, że zwierzę powinno pozostać w spokoju, w miejscu, w którym się znajduje i jak rozumiem właśnie to w tej chwili te ekipy ratownicze zapewniają. Tak, tak. takie decyzje zapadły e, po, po stronie niemiec, niemieckiej e, i, i takie postępowanie jest prowadzone. No, czy ktoś ma na to wpływ, to, to tutaj no, dalsze jakieś inne decyzje mogą być podjęte w, w Pan brał udział w takiej akcji, gdzie udało się uratować właśnie takie wielkie zwierzę, które też wpłynęło na to miejsce na Bałtyku, gdzie być nie powinno. Częściej tak statystycznie jednak udaje się uratować te wieloryby? Na polskim wybrzeżu mamy dwa przypadki, gdzie humbak, humbaki się zaplątały w sieć. Jeden przypadek jest z okolic Trójmiasta, a drugi tutaj jest z okolic Międzyzdrojów, i w obu przypadkach udało się te zwierzęta wyplątać z sieci, tylko tu był problem z, z zaplątaniem się w sieci, a nie z wpłynięciem no, na mieliznę, chociaż w zdrojach dosyć płytkie wody były. Nie, nie, nie jestem pewien, jak ta, jak ta sytuacja wyglądała przy Trójmieście, ale tu w między zdrojach, no to było na, na kilku metrach głębokości, tak mm -hmm. naprawdę operowaliśmy przy tym. Ale wielorybie. się udało. Tym Czemu razem dało, niestety tak. człowiek próbuje już od dłuższego czasu, ale jak to już Państwo usłyszeli, powiedzieli, że człowiek zrobił już wszystko, co mógł. Smutna ta rozmowa. Smutna ta rozmowa, Panie Konradzie, i obyśmy następnym razem rozmawiali o, o bardziej e, optymistycznych sytuacjach. O Konrad Wrzecionowski, pracownik miejskiego Parku Narodowego, lider błękitnego patrolu WWF, był gościem czterech pół roku. Dziękuję. Tyle przyjaźni, tyle wspólnych tras Tyle niewiedzy, ile wiary Nie było zdrady w nas Czasami z Bogiem, a czasami bez Z fajnymi łobuziakami Szukałem śmierci, wiem To był prawdziwy chrzest Był czas Muzyka była dla nas wszystkich jak bóg, było szaleństwo, dusz. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak bóg, było szaleństwo, dusz. Słońce słońcu. No Wpadaliśmy w długie łodzie węgle I każdy płynął jak najdalej Pogubiliśmy się Były dni, były piękne dni Teraz zostały mi zdjęcia przyjaciół Z zamkniętymi oczami Muzyka była dla nas wszystkich jak duch, było szaleństwo dusz. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak duch, było szaleństwo dusz. W słońce pokonał się. W słońce pokonał. się. Cztery pory roku. Reklama.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 tak, tak. Wiem Państwo, są ciekawi, jaka pogoda w czasie świąt. Zaraz o tym powiem, ale zacznijmy od tego, co dziś. W tej chwili najniższa temperatura w nie Górze, tam raptem zero, natomiast najcieplej w Zamoście, tam jest już prawie 10 stopni. Dzisiaj, drodzy Państwo, ta najwyższa temperatura to 13 i 14 stopni i tyle będzie między innymi w Warszawie, w Rzeszowie i w Lublinie. Najniższa temperatura Zakopane, tam stopni 6, nad morzem 7 stopni, A tak poza tym to ta temperatura w miarę wyrównana 10-12 stopni, ale jak wspomniałam w tych miejscach, które już wymieniłam, czyli Mazowsze, Lubelszczyzna, Podkarpacie, tutaj najwyższa temperatura do 14. Dzisiaj też sporo chwil ze słońcem, naprawdę my w tej chwili tutaj za naszym oknem mamy piękne słoneczko i tak będzie w wielu miejscach dzisiaj w kraju, chociaż nie wszędzie. Trochę chwilami może chmurzyć się i popadać jakiś słaby deszcz e, od takiej linii. Gdybyśmy przeciągnęli przez naszą mapę Polski od Wrocławia, przez Łódź, Olsztyn i Suwałki, to wszystko to, co na północ od tej linii, no tutaj troszeczkę więcej chmur i może jakiś e, deszcz niewielki popadać. Wiatr mocniej wieje, zwłaszcza w górach. Tam do 65 km na godzinę. E, ciśnienie lekko w górę. W południe w stolicy 1002 hektopaskale. E, co w święta w sobotę. Generalnie, drodzy Państwo, bardzo, bardzo ciepło. Jutro w sobotę, jeśli się będą Państwo zbierali z koszyczkiem do, do kościoła, to jutro temperatura od 8 do, do 14 stopni i jeszcze więcej chwil ze słońcem, chociaż jakiś jeszcze niewielki deszcz na południu i na zachodzie kraju może popadać. Natomiast w niedzielę ta temperatura jeszcze wyższa, nawet do 20 stopni na Dolnym Śląsku i na ziemi lubuskiej, ale będzie też, jak wspomniałam, taka pogoda w kratkę. Dużo słońca, chwilami chmur, z tych murfinami może popadać deszcz, także taka mieszanka pogodowa nam się szykuje. Teraz kierunek Lipsk, województwo podlaskie. Tam jest pani Bożena Mucha, prezes Stowarzyszenia Miłośników Lipskiej Pisanki i Tradycji. Jaka pogoda nad wiebrzą. A w Lipsku mamy dziś słoneczną, wiosenną pogodę. Lipsk nad biebrzą znany jest jako środek sztuki ludowej głównie dzięki tradycjom pisankarskim. Pisanki lipskie są wykonywane metodą batiku szpilkowego. Narzędziem, którym posługują się pisankarki jest zwykła szpileczka krawiecka osadzona na patyczku, i tą szpileczką nanosi się rozgrzany wosk pszczeli na skorupkę jajka. Następnie zanurza się ją w barwniku. Kiedyś pisanki barwiono w barwnikach naturalnych. Charakterystyczną dla naszej gminy jest pisanka czarno-biała, nazwana zwana przez etnografów czarną perłą. Naturalny czarny barwnik uzyskiwano przygotowując wywar z kory olchy i opiłków żelaza. Dziś twórczynie wykorzystują barwniki chemiczne, a wszystkich chętnych, którzy dokładnie chcieliby poznać tajniki sztuki pisankarskiej, serdecznie zapraszamy do Muzeum Lipskiej Pisanki, gdzie prowadzimy warsztaty. Można także zwiedzić ekspozycje. W naszych zbiorach posiadamy pisanki lipskie oraz innych regionów Polski. Życząc Państwu wesołych i spokojnych świąt, zapraszamy na przygodę z Jajkiem do Lipska. O, bardzo dziękujemy za te piękne życzenia. To proszę zapamiętać Czarno-Biała Pisanka właśnie w Lipsku nad Bieżą Cztery pory roku. W spojrzeniu serc może być tak jak chcesz, tak jak... Zaglądam na Facebook. Przypomnę, tam Państwo mogą się z nami komunikować. Facebookom ukośnik jedynka. Pani Maria, najważniejsze, żeby spędzić dobrze ten czas z bliskimi sobie osobami. Mówimy oczywiście o zbliżających się świętach Wielkiej Nocy. Ja już dziś się urlopuję, czyli zamiast siedzieć przy biurku, pucuję okna w mieszkaniu. Pogoda jest tak piękna, że to w sumie nawet przyjemność. Pani Mario, dobrze, że Pani napisała, że to przyjemność, bo ja chciałam zadać pytanie, a gdyby tak tych okien, właściwie zadałam Pani, tylko Pani jeszcze nie odpowiedziała. A gdyby tak nie umyć tych okien, to co? No i właśnie w tej godzinie, w tej rozmowie porozmawiamy o, o perfekcyjnych świętach, o tym, co najważniejsze jest w tych świętach. Nasz gość, doktor nauk humanistycznych Joanna Zięba, ekspertka od Dialogu Społecznego, współzałożycielka Fundacji Nowej Wspólnoty. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani. Mogę zacząć od osobistego pytania? Proszę bardzo. Bo, bo ja nie umyłam okien, a pani umyła okna? Nie, ja w ogóle myję okna w innym terminie niż świąteczne, na przekór zwyczajom. No właśnie, te okna są takim symbolem, nawet yy, czasem żartów, sporo memów nawet yy, powsta powstało i to od pewnego czasu. I to jest też takie pokazanie, że no nie przesadzajmy, że to, że nasze... No właśnie, dlaczego tak się dzieje, pani doktor? Dlatego, że nasze matki, babki, prababki zawsze musiały umyć okna na święta, to, to, to, to, to my też musimy... Ja myślę, że to jest też o takim idealizowaniu momentu, w którym możemy wreszcie wspólnie usiąść i odpocząć I, i podobnie jak w innych sferach życia oczekujemy od siebie coraz więcej i że będzie coraz idealniej, podobnie i ze świętami stało się tak, że to już nawet nie jest kwestia tego, że ktoś nam każe, tylko że chcemy usiąść w takiej idealnej rzeczywistości, w której nie ma też tej smugi na, na oknie i wtedy dopiero się zrelaksujemy i wtedy dopiero będzie dobrze. Myślę, że to jest pewna pułapka, którą sami na siebie zestawiamy, prawda? No właśnie, ta pułapka, która ma m, tak naprawdę nie tylko okna w obrazku, bo m, tych pułapek może być y, wiele, y, a to rzeczywiście jakoś tak pokutuje od tych wielu, wielu lat. Mówimy też o tym na antenie naszej, że najważniejsza jest bliskość, że najważniejsze są relacje, ale jeśli zostaniemy tak... Tą gonitwą przedświąteczną, przytłoczeni, jak będziemy zmęczeni, jak nie będziemy mieli naprawdę już siły, będziemy nie wyspani, bo zamiast wyspać się normalnie, to przygotowując jeszcze te święta, będziemy spać o dwie, trzy godziny mniej, no to też nie y będzie takiego <śmiech> dobrego samopoczucia do tego, żeby ta atmosfera no, rodzinna, bo najczęściej z rodziną się spotykamy była dobra. Tak, ja myślę, że, ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby przerwać ten cykl takich właśnie trochę powtarzanych z roku na rok rytuałów i sprawdzić, które z nich są dla nas najważniejsze. Bo bardzo lubimy tradycję i ona dobrze robi całej rodzinie, bo wiemy, co będzie na stole, bo wiemy, co nam się przytrafi w czasie tych świąt. Ale element zaskoczenia, czy też lekkiej zmiany, myślę, że takiej delikatnej nawet, byłby dla wszystkich myślę też taką dobrą odmianą. Jeśli chodzi o święta, to myślę, że wszyscy powinniśmy sobie zadać pytanie, o czym ta sytuacja w ogóle dla nas jest, tak? dlaczego świętujemy. Poza kontekstem oczywiście religijnym i tym, że dla części to jest też święto Wielkiej Nocy, dla wielu ludzi to jest po prostu przerwa świąteczna i spotkanie z bliskimi. Więc bardzo dużo może zmienić fakt, że sobie powiemy, chcę się spotkać z bliskimi w tym czasie. I ja mam taki zwyczaj, że przygotowuję się do świąt w ten sposób, że myślę o tym, kto będzie przy świątecznym stole i myślę, co chciałabym, o co chciałabym dopytać, czego jestem ciekawa na temat każdej osoby. I jadę, idę do tej sytuacji już z takim przygotowaniem, że chcę być wobec tych osób jakoś zaciekawiona, chcę wiedzieć, co u nich. To bardzo pomaga w rozmowie, a osoby, które usłyszą chociaż jedno osobiste pytanie, które nie jest inwazyjne, które jest właśnie wynika z zaciekawienia i z życzliwości. Czują się bardzo dobrze. To od razu ustawia całą atmosferę spotkania rodzinnego, że jesteśmy tu po to, żeby powiedzieć sobie, co u nas, ale też, żeby się podzielić czymś ważnym, co się dzieje w naszym życiu. Powiedziała Pani o pytaniu inwazyjnym, o to za chwileczkę dopytam, ale jeszcze wróćmy do tego momentu spotkania, do, do tego perfekcjonizmu. Pani Barbara tutaj na Facebooku też napisała, mm, odpowiadając na nasze pytanie, czy święta naprawdę muszą być perfekcyjne, żeby były po prostu dobre. Pani Barbara odpisuje, że oczywiście nie i że ta pogoń za perfekcjonizmem często prowadzi do kłótni. No właśnie i ta kłótnia może się pojawić już przed świętami, może się pojawić też w trakcie świąt, może się pojawić właśnie między innymi dlatego, że jeśli nie cała rodzina, nie, nie wszyscy, ale jakaś tylko i wyłącznie jedna osoba, na przykład mama, tak to się najczęściej dzieje, jest rzeczywiście przytłoczona załatwianiem, przygotowywaniem, gotowaniem tego wszystkiego, pieczeniem i tak dalej, no to wtedy nie należy się dziwić, że po prostu ktoś przemęczony z takiej gonitwy, naprawdę może tego spokoju dla siebie mało wyrwać. Absolutnie. Większość, oczywiście większość naszej nerwowości bierze się zarówno z tego, że chcemy, żeby jakoś było, to znaczy mamy oczekiwania i one się nie zdarzają. Bardzo dużo kłótni rodzinnych w ogóle wynika z tego, że idziemy do innych z pewnymi oczekiwaniami i też od tej sytuacji oczekujemy, że ona będzie jakaś. Albo na odwrót, Pani doktor, albo jeszcze na odwrót, że do nas przychodzą goście i my chcemy być tacy perfekcyjni pokazać się i stąd między innymi to mycie okien. Tak, więc ja myślę, że bardzo dużo się zaczyna przed świętami. To znaczy, ja odbywam z moją mamą czasem takie rozmowy, w których, nie wiem, zwalniam Ja i moje siostry zwalniamy moją mamę z obowiązku robienia wszystkiego, o czym ona myśli, że powinna to zrobić, żeby było dobrze. Czyli to, co możemy zrobić, to tym, którzy przygotowują święta, dać sygnał, że nie wszystko musi być perfekcyjne i nie wszystko musi być w ogóle zrobione przed świętami. I ustalenie tego, co jest dla nas ważne na te święta, czyli że chcemy się spotkać, porozmawiać, że chcemy, żeby była ładna pogoda, to są małe, ale najważniejsze rzeczy. Natomiast powiedzenie wcześniej, mamo, nie rób tego, zrobimy to inaczej, tak? Przywiozę makowiec w tym roku, a zrobisz w przyszłym zwolnienie siebie z części obowiązków, czasem trzeba to usłyszeć od kogoś drugiego, bo, bo sami, nam samym jest najtrudniej się z takiego obowiązku zwolnić. I nawet jeśli człowiek się już zwolnił sam z tego, że na przykład nie upiecze samodzielnie sernika, bo kupi, tak, albo ta baba drożdżowa też będzie kupna, a nie zrobiona, to i tak e, jeśli się ma takie normalne obowiązki, nie ma się urlopu i się pracuje i ma się też na co dzień e, takie rodzinne obowiązki, to łatwe to nie jest. Muszę się pani przyznać, że ja wczoraj, wychodząc o 22, jako jedna z ostatnich klientów, Dużego hipermarketu, sama sobie zadałam pytanie, bo oczywiście robiłam już trzecie zakupy świąteczne, zadałam sobie pytanie, no, żeby tak też były tak e, słodkości, żeby to młodsze pokolenie też było ucieszone, no to oczywiście i czekoladowe jajka, wielkanocne, i kurczak, i zając, i baranek, i sobie zadałam pytanie, ale po co? Po co aż tyle? Czy jak nie będzie. Się, prawda? Jak nie będzie tego tak, kurczaczka, tak. czy zająca, to też święta będą gorsze, i sama sobie to pytanie zadałam. I wie pani, co zrobiłam? I kupiłam. I to jest najgorsze, że ta taka tradycja, takie przekonanie w środku, że ach, jednak trzeba. A ja wiem o tym, że wcale nie będą gorsze, tak? A jednak coś takiego zrobiłam. I się sama zastanawiałam nad sobą. Po co? Co takiego w nas chcę jest? Powiedzieć, że, tak, chcę powiedzieć, że również wczoraj o 22 wyniosłem dwie duże torby z lokalnego dużego sklepu no i właśnie. również były tam czekoladowe zające dla wszystkich dzieci. Chcę powiedzieć, że to jest szalona siła tradycji, ale można w obrębie tej tradycji nie trzeba zrywać ze wszystkim naraz. Tak? To znaczy naprawdę małe kroki. Niech w tym roku to będzie bunt przeciwko myciu okien, a w przyszłym roku może wymyślimy inny sposób prezentów dla dzieci. Tak? Natomiast na pewno nie powinniśmy sobie teraz zadawać czegoś takiego, że rzucam wszystko, bo po prostu bez sensu jest ta perfekcyjność. Małe kroki, życzliwość nie tylko dla innych, ale też dla siebie myślę, że bardzo pomoże. Więc ja bym też powiedziała, że to, co pani zrobiła, no budzi moją życzliwość, bo to jest z myślą o bliskich, więc pamiętajmy też, że y, jeśli już rzeczywiście się rzucimy w wir tych zadań, myjemy te okna, to możemy też, żeby sobie trochę uczynić rzeczywistość lepszą, pomyśleć, dla kogo to robimy, że może robimy to dla bliskich i żeby im się dobrze odpoczywało. I wtedy nawet jeśli się napracujemy, mhm. to jeśli bliscy nam za to podziękują, a my też y, same, bo to zwykle kobiety same, docenimy... Y, że ta praca była dla kogoś, no to też będzie nam trochę lepiej i łatwiej znieść ten wysiłek. Ale bardzo, bardzo bym była za tym, żeby zadawać sobie to pytanie, co jest najważniejsze w czasie świąt i próbować skupić się na tym, co doprowadzi do tego, co dla nas ważne, czyli do spotkania z bliskimi z rodziną. I żeby ta rzeczywiście bliskość była ważna. To na zakończenie pytanie, które się już pojawiło wcześniej. Przy tych spotkaniach rodzinnych czy z bliskimi bardzo ważne jest to, żeby nie padały te, no właśnie, ładnie to Pani określiła, pytania inwazyjne. Tak, z tym, mamy, z tym mamy duży problem, bo yy, my sami nie wiemy, że one są inwazyjne bardzo często. Myśmy zaczęli organizować yy, i teraz yy, właśnie otwieramy dialogi i treningi dla mężczyzn, którzy dużo rzadziej mają okazję w ogóle się zastanawiać, jak komunikują. Yy, yy, I na tych dialogach i treningach, na których są tylko mężczyźni, oni właśnie sobie trochę uświadamiają, o czym nie rozmawiają i jak rozmawiają. I myślę, że to dla nas wszystkich jest bardzo bardzo ważne, żeby w czasie świąt zastanawiać się, po co zadajemy pytania, czy one są z tezą, na przykład, czy pytając, kiedy obronisz pracę magisterską, my pytamy, bo rzeczywiście nas to ciekawi, czy pytamy, żeby tej osobie, synowi na przykład przypomnieć, że czekam na twój dyplom. Więc intencja ukryta w pytaniach jest, jest bardzo ważna. Jeśli bym miała coś powiedzieć do słuchaczy teraz, to chyba bym powiedziała, jeśli masz zadać jedno pytanie swojemu bliskiemu przy stole, to zadaj takie pytanie, po którym ta Osoba poczuje się dobrze, bo poczuje, że się nią a nie ma nie zakłopotana, tak jest, a nie zakłopotana, mm -hmm. albo a nie, zakłopotana, nie Bóg. Bóg. albo tak. zaatakowana, tak. tak, to prawda. Czyli ta życzliwość i serdeczność i ta bliskość. A i w zaciekawienie, drugim człowiekiem. zaciekawienie drugim człowiekiem. Myślę, tak. że w tym słowie, się do tego myślę, myślę, że w tym słowie bliskość, o która dzisiaj kilka razy padło, zawiera się także też i ta, ta życzliwość i taka serdeczność. I oby tak było przy każdym e, świątecznym stole. Bardzo dziękuję, M, doktor nauk humanistycznych, Joanna na ziemi Ekspertka od dialogu społecznego, współzażycielka Fundacji Nowej Wspólnoty, była naszym gościem. Dziękuję. Snow. She got Betty Davis size. And she'll tease you, she'll unease you. All the better just to please you. She's precocious, and she knows. Drodzy Państwo, zbliża się godzina 10, a dokładnie jest za 5 minut godzina 10. Tak to się czasem dzieje, że się robią niespodzianki. Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.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 Patryk Bedliński, zapraszam. Kierowcy, którzy jadą z Legnicy do Wrocławia, ma autostradę A4, cały czas niestety mają problemy między węzłami Udanin i Gościsław. Na 119 km miało miejsce zderzenie dwóch samochodów osobowych i jeden z pojazdów zapalił się. dnia w kierunku Wrocławia początkowo była zablokowana, teraz zajęty jest jeden z pasów, ale nawigacja wciąż pokazuje zator. Ostatni węzeł przed korkiem to Wądroże Wielkie, a sam zator według wskazań nawigacji ma 5 km. Korek mamy też bliżej Wrocławia, między Młotami, Akontami Wrocławskimi też w kierunku stolicy Dolnego Śląska. Tam ponad 2 km korka. Na S6 tymczasem, czyli niedaleko Trójmiasta, między węzłami Kowale i Gdańsk Południe, zdarzyły się dwie osobówki i pojazd dostawczy. To jest kilometr 342. Jest dnia do Łodzi i na niej właśnie zablokowany jest jeden z pasów. Poszkodowana została też jedna osoba. Na S7 problemy w okolicach Gdyni, między węzłami Wielki Kack i Gdynia Chważno. 6 kilometr. Po awarii ciężarówki zablokowany jest prawy pas. Na s w wciąż możliwe są problemy między Wieluniem a Złoczewem, choć nawigacja tutaj akurat korka nie pokazuje. Na 140 km w okolicach mopu hojny Południe auto osobowe zderzyło się z Ciężarówką. Trasa do Warszawy została zablokowana, objazd jest możliwy mopem hojny. Chojny. Na Krajowej Dziewiątce między Opatowem a Ostrowcem Świętokrzyskim przewróciła się Ciężarówka i przez to zablokowany jest jeden pas w kierunku Ostrowca. Na 50 dwójce ruch zwalnia między Bielskiem Białą a Wadowicami w Andry na 90 dwójce z spowolnienia między błoniem a ożarowym mazowieckim.